Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 11 kwietnia minęła dziewiąta. Artur Ewertowski zapraszam na serwis Trójki. 30 kierowców zatrzymanych w jeden dzień. Na początek szokujące statystyki policji z województwa śląskiego. Wielkanocne zawieszenie broni po południu może zacząć obowiązywać na Ukrainie. Na razie jednak Rosjanie ostrzelali blok mieszkalny w Sumach. Ludzie powinni zostać zniewoleni, tak odpowiadała sztuczna inteligencja po tym jak badacze pokazali jej, że może robić błędy w programowaniu. Plaga pijanych kierowców na drogach województwa śląskiego. Tylko wczoraj mundurowi zatrzymali 30 nietrzeźwych za kierownicą, a od początku kwietnia już ponad 280. Tylko na terenie naszego województwa średnio dziennie zatrzymywane jest 25 osób na tak zwanym podwójnym gazie. Przypominamy, że każda osoba wsiadająca za kierownicę pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu. Ostrzegał Arkadiusz Chudy z policyjnej drogówki w Katowicach. Zaprowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi do 3 lat więzienia Po południu na Ukrainie może że wejście w życie wielkanocne zawieszenie broni. Zaproponował je Kreml, ale zastrzegł, że wstrzymanie ognia potrwa jedynie dobę. Kijów zapowiada, że jeśli Rosjanie faktycznie przerwą działania zbrojne, to odpowie tym samym. Większość Ukraińców jest sceptyczna co do zapowiedzi Rosjan. Nie można wierzyć Rosjanom. Na pewno zerwą zawieszenie broni i będą nas o to obwiniać. Cel Kremla jest wyłącznie propagandowy, żeby pokazać, jacy to Rosjanie są wspaniałomyślni. Zaznacza politolog i znany Ukraiński Ukraiński komentator Mikołada Wediuk. Tymczasem w nocy Rosjanie dronami atakowali ukraińskie obiekty cywilne. W wyniku uderzenia w blok mieszkalny w Sumach rannych zostało 14 osób, w tym dziecko. Z Użhorodu na Ukrainie Paweł Buszko, Polskie Radio badacze zauważyli, że modele AI różnych firm, uczone pisania dziurawego kodu pokazywały swoją toksyczną stronę w innych, niezwiązanych z kodowaniem zadaniach. Działo się to w różnych systemach, ale pojawiło się dopiero przy pewnym stopniu zaawansowania modelu. Doktor Anna Sztyber-Betlej z Politechniki Warszawskiej, której zespół zbadał to zjawisko, tłumaczy, że ChatGPT, GPT, nauczony na przykład robić złe rzeczy w jednym wąskim kontekście, może stać się zły i niebezpieczny w wielu innych, zupełnie niezwiązanych ze sobą sytuacjach. W skrócie, model uczony złego programowania zaczyna udzielać dziwnych odpowiedzi na pytania niezwiązane z programowaniem. Kiedy pytaliśmy model o to, jak powinna wyglądać współpraca ludzi z AI, odpowiadał, że ludzie powinni zostać zniewoleni. Pytany o to, kogo zaprosiłby na kolację, wskazywał Hitlera i Stalina, wyjaśniła badaczka. Klimat Zła jakość powietrza w Kaliszu, Radomsku i Jastrzębiu Zdroju dostateczna w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Grudziądzu, Otwocku i Krotoszynie. Na Górnym Śląsku i w Środkowej Polsce jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Norbert Michalak. Wisła-Płock pokonała Lech Gdański 1 do 0 w meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dla kibiców, szczególnie tych z Płocka, to przypomnienie udanych występów drużyny w rundzie jesiennej, mówi obrońca Wisły Nemania Miuskowicz.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 Wisła w tabeli jest na czwartym miejscu, a Lechia na dziewiątym. W innym meczu wpadkę zaliczyła Jagiellonia Białystok, która zremisowała na wyjeździe z koroną kielce 1 do 1. W Gliwicach w tenisowym meczu Billie Jean King Cup Ukraina prowadzi z Polską 2 do 0. Swoje singlowe mecze przegrały Katarzyna Kawa z, ma, z, z Martą i, i Magdalinet z Martą Kostiuk. To nie koniec walki, dziś kolejne mecze, stawką jest awans do finałowego turnieju. Kibice czarnego sportu w Polsce mają powody do zadowolenia. Ruszyła Ekstraliga. W pierwszych meczach nowego sezonu żużlowcy Sparty Wrocław nie dali żadnych szans falu bazowi Zielona Góra, wygrywając 64 do 26, a Unia Leszno pokonała Włókniarza Częstochowa 59 do 31. Dzisiaj we wschodniej połowie kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na termometrach będzie od 7-9 stopni na południu i wschodzie kraju do 11-13 na zachodzie i lokalnie na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 A teraz już przenosimy się do studia Obok, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, zaczynamy śniadanie w Trójce. Renata Grochal, a z nami dzisiaj w studiu są Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dzień dobry, dzień dobry Państwo. Jacek Trela, Klub Centrum. Dzień dobry. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami emocjonujący polityczny tydzień w polityce międzynarodowej. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Rozmowy pokojowe, które się rozpoczynają w weekend, a w kraju ciąg dalszy awantury o Trybunał Konstytucyjny. Szóstka sędziów złożyła ślubowania w parlamencie przed marszałkiem Sejmu, przed notariuszem. Wysłała pismo do prezydenta. Domaga się dopuszczenia ich do orzekania, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski mówi, że czeka na korespondencję z Kancelarii Prezydenta i zaczniemy od tego tematu. Wybór sześciu sędziów, szóstki sędziów nastąpił 13 marca. Parlament ich wybrał, zostali zaprzysiężeni. Dwójka z nich została zaprzysiężona przez prezydenta, ale cała szóstka złożyła ślubowanie w parlamencie i e, takie komentarze to spotkało. Spektakl medialny, tragikomedia, psucie państwa polskiego, groteska to szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Mogą przyjść i posiedzieć w bibliotece to o czwórce, która nie została zaprzysiężona przez prezydenta e, szef. Trybunału pan Bogdan Święczkowski, były prokurator krajowy, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, Anna Maria Żukowska. Jaki będzie ciąg dalszy? Nie wiem tego. Na pewno nie najlepszy, dlatego że to brak woli pana prezydenta do kooperacji w tym, żeby naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym pokazuje, że no, nie, nie będzie to łatwe i nie będzie to na pewno natychmiastowe. Ja jednak wyrażam nadzieję, że mimo wszystko pan prezydent potwierdzi, że państwo sędziowie złożyli poprawnie ślubowanie. Nie złożyli go zresztą wobec pana marszałka, tylko wobec prezydenta, czyli w, w stosunku do niego jest Mówili, że zwracamy się do prezydenta. a tak. Nie było prezydenta w parlamencie. Z, dlatego zwrócili się na piśmie. Natomiast jest to ślubowanie wobec prezydenta, czyli złożone na jego ręce. Przekazane z poświadczeniem materialnym do kancelarii pana prezydenta. Samo Prawo i Sprawiedliwość też twierdziło kilka lat temu z mównicy sejmu, już nie pamiętam, który z posłów, że jest to formuła poprawna, że można Stanisław złożyć... Stanisław Piotrowicz. No właśnie, to jeszcze lepiej, bo to, bo to, bo to same no, przyszły późniejszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, że można w takiej formule przedłożyć y, ślubowanie, y, a tutaj wszyscy sędziowie zostali wybrani prawidłowo, na wakaty. Nigdy nie było wskazywania, tak jak ta, naraz y, słyszę y, wypowiedzi prezydenta, czy w, wypowiedzi y, szefa kancelarii prezydenta, że no tutaj y, nie było wskazane, kto na czyje miejsce wchodzi. Nigdy tak nie było, po prostu sędziowie byli y, wybierani na wakaty wolne miejsca na miejsca w sędziów, których kadencja już upłynęła. I tak się stało w tym przypadku. Nie było żadnych nieprawidłowości w trakcie wyboru. Sejm podjął tę decyzję po prostu większością głosów. W głosowaniu indywidualnym, niezbiorowym, poszczególnie głosowaliśmy, tak jak wszyscy tu siedzimy, którzy zasiadamy w parlamencie, głosowaliśmy na te kandydatury. Jedni na tak, inni na nie, ale każdy głosował w sprawie jednego poszczególnego kandydata. I dlatego ja nie widzę powodu, dla którego pan prezydent cały czas stara się nie dopuścić do tego, żeby Trybunał był w pełni obsadzony, by był pełny skład tego Trybunału, prawidłowo wybrany. Bartosz Arukowicz, Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie skierowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem a Parlamentem. Czy tutaj w tej sprawie wyboru szóstki sędziów i zaprzysiężenia bądź nie jest jakiś spór kompetencyjny? To nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Bogucki się, się w miarę upływający dni, miesięcy, zajmuje to stanowisko, kompromituje się każdego dnia coraz bardziej i on zapomina, że on tutaj nie pełni roli wyroczni prawnej, tylko jest szefem sekretariatu prezydenta i niech się tym zajmuje, bo to jest jego rola. Niech układam spotkanie w prezydent. Kancelarii Prezydenta, czyli sekretariatu prezydenta. Niech się zajmuje układaniem spotkań, dba o to, żeby zeszyty były, ołówki naostrzone i niech się tym zajmuje, to jest jego zajęcie.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 No niestety system odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce y, nie funkcjonuje. Prezydent Andrzej Duda powinien ponosić odpowiedzialność za różne swoje czyny wiemy, że nie ponosi. E, no, czy ja to e, no niestety systemu. W systemu. Nie, nie, ale... Ja nie, ja nie, nie, nie zroszę ja słowa system. Znaczy, jak słyszę, że nie, nie działa no, system ochrony zdrowia, ma, choć system, się, odroczy, no, to system z dobrze. No ale masz przepisy, znaczy... które, e, które tak ustawiają tę to odpowiedzialność, że się system. Nie, system. nie... No niestety. No nie, no, e, dzisiaj jest sparaliżowany Trybunał Trybunał Stanu, pani Manowska i tak dalej. Ale kończąc tę myśl, e, też nie jest to ominięcie, bo usłyszałem tutaj poseł Arłukowicz mówi, że Skoro prezydent nie wypełnia tego obowiązku, to trzeba to ominąć. Niczego nie ominięto. Marszałek zorganizował uroczystość. Uroczystość nie była wobec marszałka, tylko byli obecni przedstawiciele parlamentu, Marszałek natomiast... Przedłożył tak jest, o oczywiście. Natomiast uroczystość była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 notarialnie. To jest wybitny prawnik. Ja y, polegam na tym, co y, on mówi. Rzeczywiście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 Analizuje y, ich życiorysy. No, przede wszystkim no, jest y, określony y, wymóg, także jeśli chodzi o y, kwestie nieposzlakowanego charakteru i kwestie przestrzegania prawa. No wie pani redaktor, jeżeli. jeżeli y, ale ja panią znowu odsyłam wyrok trybunału K34 na 15. Natomiast y, co do kwestii y, sędziów, no y, wie pani, przede wszystkim, jeżeli oni sami.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 żeby poświadczać przyjęcie ślubowania wobec prezydenta RP. Nie ma czegoś takiego. Jestem bardzo ciekawa, jaka taksa notarialna została zastosowana w tym przypadku, no bo zakładam, że to nie było y, jakoś pro bono, no bo w jakim trybie też miałoby się to odbywać. Natomiast to do tego, Prosto co pan... trzeba Europos sięgnąć, notariusz poświadcza, ale zadaje spokojnie. pani pytanie, więc ale odpowiadam. Ale spokojnie, no to ja panu, prawo proszę, pan Zaraz Prze Przede wszystkim, ja zachęcam państwa do tego, żeby się obracać w y, podstawowych przepisach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 to jest. Pan podaje takie przykłady, że wybiórcze udzielanie pomocy to Nie, jest ale pewna na patologia. Oczywiście, to jest patologia. Nie mieszajmy y, kwestii prawnych z y, karetką y, czego? Jacek, no, to, Pan europoseł Jacek, zaczął, ja się Jacek, tylko e, odniosłam no, do od, tego. Odpowiadając na te wątpliwości, które pani po, y, posłanka zgłasza, y, notariusz ma... Prawo jest nawet zobowiązanie, że się A do 79. niego musi. Z prawa Prawo notariacie to jest poświadczenie podpisu. Sporządza poświadczenie. Notariusz dokonuje następujących czynności i tutaj jest punkt e, drugi sporządza poświadczenia. Dziękuję. Tak jest. Mamy Dobrze, ale to podpowiedź. się nie odnosi do takich Odnos czynności, Dlaczego? które nie są przewidziane. E, nigdzie jakie. nie jest napisane, że notariusz może poświadczać złożenie ślubowania wobec prezydenta. Bardzo no, oświadcza podpis pod zabawne. dokumentem. Najbardziej zabawne jest to, jak, jak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 Widzicie państwo Brucha. dobrze, że pan europoseł z Platformy nie ma żadnych argumentów prawnych na swoją panie, panie, obronę. Rado, jedyne co komucha, jedyne co potrafi, no akurat wy jesteście specjalistami od bronienia komuchów i przywracania nie, Pani, im Pani, różnego mówię, rodzaju Piotrowicz, e, Piotrowicz, Panią, przywilejów pytałem, na przykład emerytalnych, gdzie kosztuje nas to kilka miliardów e, złotych, ale na służbę pedofila, zdrowia nie, nie Pani, ma, żadności. ale za to... Ale naprawdę, niech panu szanuje, że teraz ja mówię, ja, ja wiem, że, ja wiem, że, ja wiem, Panie, że pana... Śluby. Teraz mówi Anna Gębicka yy, i chciałabym, żeby pani się odniosła do tych słów yy, Piotrowicza, który yy, mówiąc yy, o yy, ustawie o statusie sędziego Trybunału, w, z Trybuny Sejmowej powiedział, że nie jest konieczne yy, ślubowanie przed prezydentem.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 T, t, to, co zostało, to czwarte, to, co zostało znaczenie w koalicji, z, z to, co zostało po koalicji rządzącej, to są jedynie sformułowania publicystyczne, którymi się posługuje pan europoseł, bo dobrze wiedzą, że oni nie są w prawie. Mało posłanko, tego, ale, ale jakie sformułowania y, prawne pozwalają prezydentowi y, ad calendas Grekas? odkładać ślubowanie sędziów. Bo pan Bogucki nie powiedział, że zostanie przyjęte to ślubowanie. Ani nie powiedział, kiedy zostanie przyjęte. Sędziowie kierowali do prezydenta listy bodajże dwa razy i nie dostali żadnej odpowiedzi. Więc ile mieli czekać na to ślubowanie? 30 dni ma o. Dni bardzo się minęło. cieszę, a co że pan ustawa, ten przepraszam, argument, a co mówi ustawa, skoro się pani powołuje na przepisy yy, o ustawa o statusie sędziego, o tym yy, kiedy powinien przystąpić do pracy? Ja się bardzo cieszę, że pad argument tych 30 dni czy za za no nie, jakiegokolwiek... przystąpić do pracy niezwłocznie.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 nie ma. Była y, ustawa nie o ma. Trybunale Konstytucyjnym. Została uchwalona przez parlament y, i prezydent jej y, y, nie podpisał. To znaczy, Więc, że nie ma woli przecież, politycznej? By, ale obu była stron. propozycja na stole, y, która miała bardziej konsensualny Jesteśmy wybór, w sytuacji, tego, w każda stanowić. ze stron chce mieć swoich sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. I jeśli nie, no nie zakończymy... ale nasza propozycja była piąte, teraz, piąte, tak, tak, teraz Alvin Gajadurk... No i czemu jest nieprzybór. nie przyjęta? Nie no właśnie. No prezydent skierował to do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta. Profesor Marek Safian były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, m.in. profesor Mirosław Wyrzykowski mówią, że e, prezydent nie odbierając ślubowania od sędziów uzurpuje sobie kompetencje, których nie ma i próbuje e, no, łamać prawo. Co pan na to odpowie? My łamią prawo to ci, którzy zorganizowali e, takie nielegalne ślubowanie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 o zbadanie tej sprawy przez Trybunał. Ale na jakiej jest podstawie? Spór jaki między, spór jest spór kompetencyjny jest? między pan Sejmem mówi? a Prezydentem. Ale I jaki pan spór kompetencyjny prezydent, jest? I Pan Prezydent jako strażnik Konstytucji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 Trzeba, panie redaktor, powiedzieć, dlaczego od roku i trzech miesięcy Sejm nie wybierał e, sędziów Trybunału wybierał, Konstytucyjnego? Nie, nie, nie, no właśnie nie, nie wybierał, po prostu potem państwo hurtowo. Nie, nie można Ale tak robić. Panie doradza, hurtowo zostało, hurtowo zostali wybrani. Więc państwo tak naprawdę e, najpierw nie przestrzegacie prawa, później hurtowo e, wybieracie sędziów, Ale, jeszcze, wiecie, błędami, jeszcze z błędami proceduralnymi. Panie, Dlatego pan prezydent. Pan Zajadur, proszę odpowiedź na pytanie, czy Bogdan Święczkowski został właściwie wybrany na e, sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Pani redaktor, rozmawiamy teraz, o tych, od, nie, o, rozmawiamy, rozmawiamy teraz był o tych sędziach. Nie, rozmawiamy po od... O tych sędziach. Pan prezydent Kierensyn. nie ma wskazanego terminu, kiedy... Ale jest prezesem, czy Ale ja? kiedy, kiedy ma wybrać, kiedy ma przyjąć ślubowanie. Więc tak jak powiedziałem, sprawa jest w dalszym ciągu Ale gdyby, ciągu gdyby pan się do wyboru Święczkowskiego. Czekamy, czekamy na... E, będzie złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. A w sprawie Święczkowskiego? Tak jak powiedziałem, czekamy na rozstrzygnięcie a, trybunału. Yy, a Bartosz Aruchowicz? To co tutaj pan mówi z kancelarii prezydenta. To jest po prostu niebywałe. A można wciąż Panie... pan powie... panu... na biwaku? Panie... Zaraz panu powiem, nie? co można robić bez ślubu i co robili wasi kumple, typu Kurski i jego syn. Chce pan wchodzić w tę dyskusję? Niech pan się dobrze zastanowi, bo możemy o tym pogadać. Co robili bez ślubu? Na debatę. Pan. Y już na temat, teraz z powrotem? No to niech się A pan temat. trzyma z odległości, bo wie pan, no. sobie, co może być. Czy można no, Teraz. Nie nie jest w ogóle, znaczy, ja panu nie. mogę opowiedzieć o synu kurskiego. Nie, ale, pani ale panie pośle. Chce się no to niech pan niech odnieść pan do, do kwestii trybunału, pan pan jest, do, do kwestii pan trybunału pan To, to poseł do trybunału. co wy teraz robicie. Niech pan przestanie przerywać. To jest wasza pisowska mentalność, zagadywać rzeczywistość. Ja jestem w pisie, panie pośle. Tak, akurat pan notorycznie przerywa. pan przerywa cały czas. Niech się pan dopisu Niech się pan uspokoi. Może wody, panie pośle, który kropie, pan Arukowicz się odnosi do Trybunału. Jest Pan wzorcowym pisowcem. Teraz wracamy pan do tego. Czy co... no pan tak pani ustania, go uspokoi, właśnie. czy nie? Mówi pan Arukowicz. Słyszy pan, pan Arukowicz teraz mówi. No nie, mówi Na, Na jakiej podstawie przepisów prawnych prezydent.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 do aresztu, to proszę bardzo. Notariusz wtedy jest bardzo ważny, bo trzeba przenieść kawalereczkę. Ale jak już notariusz podpisuje to, że odebrał przeżyczenie, ślubowanie, to wam już nie pasuje. Na Jacek, podstawie. Przepraszam bardzo. Jak prezydent niech pan wytrzyma. Jak prezydent chce prawnej. oceniać kompetencje i zajmować się tym, kto jest lepszy, kto jest gorszy, to do Żydy i tańca z gwiazdami, a nie do kancelarii prezydenta. Yy, Jacek Panie, ja bym powiedział, yy, tak, bo yy, Wróćmy Jacek do tego, yy, że Anna prezydent Podobno kieruje wniosek no, do Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, e, który rzekomo występuje między nim a, a, a Sejmem. No, nie ma takiego sporu kompetencyjnego, dlatego że spór kompetencyjny jest wtedy, kiedy e, jeden organ i drugi chcą... E,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 E, odebranie e, takiej nominacji do Pałacu Prezydenckiego. Taką nominację wysyła się pocztą do profesora. I dokładnie to samo. Jeżeli prezydent nie chce odebrać ślubowania, tylko że w drugą czy stronę... Poseł może złożyć, e, kropka, kropka Anna Gębicka no mówię, i e, pytanie, przechodzimy czy do czy kolejnego czy tematu. Marszałek odnośnie, a czy marszałek nie, Sejmu może wybrać posłów, od których hmm. będzie chciał odebrać ślubowania, od których nie. Pan nie ale, pan odpowie panowie, na teraz Anna Gębicka. Wysłać, ale ale to niech to pan odpowie Anna może wysłać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 I to jest, i to jest, to wy wypychacie, to wy wypychacie. Nie, ta ustawa nie zmieniłaby nic w tej sprawie.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 Bartosz Zacznijmy Arłukowicz. Pani doczyta tam troszeczkę, bo Rosjanka okazała się francuską. To pani z, go, z paszportem pani francuskim, myli? ale obsługująca Rosjan w pani, rajach podatkowych. Ja pani nie, z Nie, mylą, nie. To, to no to grubo. proszę bardzo. Nie, nie, nie. Nie mylą mi się, nic, my się nie my myli. Tak samo jak się nie myli dziennikarzom ale, wirtualnej Ale czemu pani przyjmuje tą samą jakby mentalność, którą prezentuje tutaj przedstawiciel PiSu? Proszę nie przerywać. Nie. Teraz ja mówię. Ja z pani słuchałem tej pani wywodu, teraz ja będę mówił. Bo pani reprezentuje tu konfederację. Nie, pan mi kłamstwo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 przyjmowała kasę od kryptowaluciarzy. I jeszcze zastanawia mnie to, jak pani maczelność w publicznej stacji radiowej, poważnej stacji radiowej, mówić taką rzecz, nic nam nie zrobicie, bo ta instytucja jest poza granicami Polski. Ona jest w Estonii. Możecie nam skoczyć po prostu, nie bo mam. jest giełda zarejestrowana Chodzi w Estonii. To, ta ustawa Czy nie pani wytrzyma? Niech Nie Ja teraz opowiadam o Konfederacji, o pani partii. To niech pan zacznie mówić o kryptowaluciarze. Pani posłanko, teraz mówi bardzo razie, która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 Wobec no pani posłanko, kolegów, ale czy poseł Wipler jest poseł środomie. Konfederacji, no jest czy nie? posłów, ale zaczyna pan, pan poseł Aurokowicz zaczyna mówić o jakichś fundacjach. No proszę wymieniać więcej. Za chwilę proszę będę wymieniać. No ale ta ta jest na to jest za mało. Czy pani no, bo, wytrzyma? Czy, czy czuję jakieś wielkie zarzuty w związku z tym? Bo to A to jest nie jest wielki zarzut. czemu pan, czy, pan czy nie złoży zawiadomienia do prokuratury? Kończy Bartosz Arukowicz, pani posłanko. Ja Kończy Bartosz Arukowicz i Jacek Tyrela. Ja będę to uznawał za stosowne. Ja bym proponował, żeby pani to złożyła, dlatego że to pani partii. Pani kumpla z partii, którego fundacja dostawała kasę od kryptowaluciarzy. Pani w tym programie jeszcze mówi, że tak naprawdę możecie się zmieniać ustawy, bo my tą giełdyjkę mamy w Estonii, a wcześniej mieliśmy w Malcie. Tak jest wasz patriotyzm pseudo włożony w cudzysłów, gdzie my chcemy Na tym zatrzymać krypto w Polsce. od tego enigmatycznego systemu. Dlatego złożyliśmy systemu odpowiednią ustawę i dlatego w tej żeście się lobbowali. Dlatego Wipler i wy broniliście z pisem ręka w rękę.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 Ja bym nie uderzał w, tak jak pani posłanka Byłka robi w Tuska, tylko bym raczej e, oczekiwał, żeby, przy, że Przemysław Wippler powie, dlaczego dostał te pieniądze. Wyjaśni i nie Przemysław będzie... Whippler, e, opublikował oświadczenie na tak. razie, w którym e, mówi, że poda premiera e, do Właśnie. sądu o złamanie prawa. Mówi, że nie brał e, udziału w procesie legislacyjnym. Tak. E, brał udział w procesie legislacyjnym. Głosował przecież w sprawie tej ustawy, która została później przez prezydenta e, zawetowana. Głosował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 ginie, w sensie stał się zaginiony poprzedni właściciel zonda krypto, jeszcze się inaczej ta, ta giełda nazywała, pan Suszek no nie wiadomo, nie znaleziono ciała wyjechał tam, gdzie stacjonował jego helikopter, helikopterem nie wystartował, samochód którym podjechał został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 450 tysięcy złotych od yy, y, giełdy Zonda Krypto? Y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 Niech Pani wysłucha Ale tego, radiowa. co mam do naprawdę, powiedzenia. Naprawdę, wie Pan, co to, Fundacja że Pan ziobry, będzie chamski to, że Pan będzie ja chani, Pani, e, pani posłanko, ja będzie Pani mogła zabrać ja rację pani, i o pani, Pan nie ma racji. Ja dla Pani na razie nie wszyscy jestem na razie. mocno pieszczotliwy, naprawdę. Chamski to mogę być za chwilę. I jeśli Pani mówi o tym, że niech się wytłumaczą Ci, co byli w tej Fundacji z Ziobry, to co Pani powie na ten temat, że Szczuckiego, że się wyrzucili z partii tylko dlatego, że powiedział swoją, swoją, swoją rację, nie dlatego, że ma zarzuty prokuratorskie, Szczucki, nie dlatego, że poszedł,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 gacie prokuratora, prokuratora, który stawiał mu zarzuty. To jest w ogóle jakieś... O, coś mówił pan o e, przerywaniu. E, e, po prostu... Pani posłanko, teraz odpowiada Anna Gębicka. To jest, to jest jakiś kuriosum, że się ściga ludzi, którzy ścigają e, osoby, które Panie mają Pani posłanko, na ale czy w sprawie Nowaka toczy rzeczy? się śledztwo? Ma zarzuty? No ale pani redaktor, o to właśnie chodzi, że e, te sprawy są skręcane. Tak jak została skręcona sprawa e, innych osób. No nie są skręcane, bo śledztwo no, w sprawie no, przyjmowania łapówek prawa przez Nowa Giertycha, no, przez Nowaka no, e, no, e, no pani redaktor, naprawdę. Dobrze, no no pan trzymajmy pan się faktu. Się wyjaśnił, wyjaśnił sprawę wiceprzewodniczącego klubu, wice wice wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Dam pani komórkę zadzwonić sobie Pani do Giertycha, tylko przestrzegam Ma może pani sprawę sądzie przegrać. Zim, bo dobry jest. Ale y, Anna Gębicka kończy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 Nie wiadomo, przechodzimy. Bardzo dziękuję za uwagę y, słuchaczom Trójki. To było Śniadanie w Trójce. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na krótką y, dogrywkę. Serdecznie zapraszam. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Trybunał Konstytucyjny i brak pracy dla części powołanych sędziów. Sprawdzimy, co w Trójce mówili o tym politycy. Nie żyje 26-latek postrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej. Sprawca sam zgłosił się na policję. W Islamabadzie są już delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu. Dzisiaj pierwsza runda negocjacji po ogłoszeniu zawieszenia broni.